Przyprowadź na dzwon, o, nie boli chory do na to co jak ludzie, ja, nam tu na Sytuacja tutaj jest Rano w gardle czuję krew Bo jest zima, ja chodzę gdzieś Spacę do studia, biegłem dziś wcześniej. Bolą plecy, nogi boli, kargi, łeb Tak czy co mówi, proszę nie Panie doktorze, ty znasz adres Panie doktorze, proszę nie, mów nie To raflu, to raflu Polopiryna To raflu, to raflu Dawaj nam tu krypy w nazwu Gardła mnie boli w chuj GARDŁO mnie boli, fójr. Chory idę na dwór, Spocony jak ludzie. Ja. Boli mnie gardła, jak nie wiem. Zjadłem już siedem tabletek. Muszę wziąć nową receptę na jakieś mocniejsze. ja, yeah, ja. Yeah. Ciągle palę na dworze, w taką pogodę. To bardzo proste przewijać sobie głowę. Czemu nie mogę tu palić w salonie? Jak numer skończę, to wchodzę pod kołdrę. Dawaj nam to kryptów na dwór. Gardła mnie BOLI Ta kurtka yeah. Podgorączkowy mód Łeb mnie na kurga Szedłem na To ranutka Od chorych pojebów To hotel dwójka Jeszcze tylko na troć i kicha, może od zioła, a może od zimna A do gielicha. Nie zagląda, marzy się herbata zimowa do picia Każde i kicha, może od zioła, a może od zimna Dajcie mi łyka, wody nie teraflu, extra grip'a extra drip. Mój człowiek Janek, co mi leki wziął Żebym to kasłać jako mikron Rozpuść gripek, sprawicie jak inne Dla mnie wsyp wody to uh. Młody gruślik, setki tabletek do ustnych Pozwolą łążyć, do tego nie można pić wódki Można, chyba że gorąco, jak każdy mój trak. Squad, squad, dawaj nam tu krypu na o, gardłom nie boli o, chory jak nam tu